Polskiego Radia Wtorek, 31 marca minęła 21. Radosław Rus zapraszam na serwis. Francuscy ratownicy odnaleźli wszystkie ciała katastrofy herbasa, trwa ich identyfikacja. Huragan Niklas wkracza do Polski, już są straty, są także ostrzeżenia przed załamaniem pogody, Między innymi w górach. Pojawią się opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej na dzisiejszą noc będzie około 6 cm, temperatura spadnie... W tym serwisie trójki zapytamy także eksperta do spraw wizerunku o konferencję szefowej rządu Ewa Kopacz podsumowała pół roku pracy. Była bardzo fajna otoczka, a później wyszła pani premier i przez 10 minut pokazała nieporadność w wystąpieniach publicznych. Poszukiwania ciał ofiar katastrofy Airbusa w Alpach zakończone według władz Francji i Niemiec. Identyfikacja genetyczna ciał może potrwać do końca tygodnia, ale to nie jest koniec całej akcji poszukiwawczej w górach, bo wciąż nie udało się odnaleźć drugiej czarnej skrzynki. Lufthansa tymczasem przyznaje, że pilot samobójca, który doprowadził do katastrofy, informował linię w 2009 roku, że miał w przeszłości depresję. Przewoźnik przekazał dokumenty medyczne oraz raporty ze szkolenia Andrasa Lubica śledczym, a wśród nich są także e-maile z niego do szkoły pilotów, w których właśnie pojawia się informacja o depresji. Erbas, przypomnijmy, rozbił się tydzień temu we francuskich Alpach. Według śledczych, gdy pierwszy pilot wyszedł do toalety, drugi miał zablokować drzwi i celowo obniżyć płap lotu, aż do zderzenia maszyny ze zboczem góry. Zginęło 150 osób. Ofiary śmiertelne żywiołu, co najmniej 3 osoby zginęły w Niemczech w wypadkach spowodowanych przez huragan Niklas. Kilka osób jest rannych, a ten huragan tej nocy przejdzie przez Polskę. Silny wiatr już daje się we znaki. W Wielkopolsce kilkanaście budynków straciło dachy. Synoptycy ostrzegają przed załamaniem pogody także w górach. Pojawią się opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej na dzisiejszą noc będzie około 6 cm Temperatura spadnie do minus 1 stopnia, wysoko w górach na Kasprowym Wierchu do minus 12 stopni. W środę kolejna partia śniegu około 8 cm, noc ze środy na czwartek kolejny opad śniegu. Informował Michał Furmanek, szef IMGW na równi Krupowej w Zakopanem. Siła wiatru tej nocy miejscami może przekraczać nawet 100 km. Na godzinę. Była piękna scenografia, ale sama premier wypadła słabo. Tak konferencję szefowej rządu, na której Ewa Kopacz podsumowała pół roku pracy, ocenia specjalista do spraw wizerunku Mirosław oczkoś Zgiecha. Była bardzo fajna otoczka, piękna scenografia, z tyłu wszyscy możliwi i niemożliwi członkowie rządu, zaproszeni goście, a później wyszła pani premier i przez 10 minut pokazała nieporadność w wystąpieniach publicznych. Ekspert podkreśla, że krótkie, dziesięciominutowe wystąpienie było zaletą, problemem była treść. Jeżeli nawet zawrzemy w swoim wystąpieniu wszystko, co chcemy zawrzeć, ale jest to niepoukładane, jedno przykrywa drugie i tak naprawdę nie przebija się żadna główna myśl, bo nawet atak na opozycję nie był żadnym atakiem. Było takie trochę utyskiwanie, że nie ma współpracy z opozycją. Hasło, które było jakieś tam też fajne, moim celem rządu jest to czy tam, to było pod sam koniec tego wystąpienia. W związku z tym nie spełniło to żadnego celu. A Ewa Kopacz przekonywała dziś, że zrealizowała w pół roku połowę obietnic z ekspozy. Podkreślała także, że jej pracodawcami są wszyscy Polacy. Święta Zapasem ma w sklepach tłok, ale podczas zakupów warto kierować się zasadą, że nie zawsze ilość idzie w parze z jakością. Dlatego robiąc zakupy warto poświęcić trochę więcej czasu i przeanalizować etykiety na produktach spożywczych. To z myślą o zdrowiu.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 Czy też żywność naturalną bez tych substancji. A producent ma zawsze obowiązek podania na opakowaniu informacji np. o tym ile jest mięsa w mięsie albo tłuszczu w maśle. To był serwis Trójki. Czas na informacje sportowe. Adam Malecki. Holandia, Hiszpania i Włochy, Anglia. Na takie mecze każdy kibic czeka z zapartym tchem. Nawet jeśli tylko towarzyskie. Holendrzy będą chcieli się zrewanżować za porażkę w finale Mistrzostw Świata z 2010 roku. Wówczas oranie zrobił na szaro Andres Iniesta, który strzelił decydującego gola na wagę Mistrzostwa Globu. Na razie rewanż się udaje, bo Holandia prowadzi 2 do 0. Grają dzisiaj także o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. Izrael podejmuje Belgię, ale Czerwony Diabł prowadzą w Jerozolimie 1-0 po golu kompaniego. Czyżby Austria doczekała się następcy Tomasa Mustera? Wiele wskazuje na to, że Dominic Team posiada talent, który pozwoli mu na to, by pójść śladami, jak zwycięzcy Luanda Garosa z, z 1995 roku. Jak na razie 21-latek świetnie sprawuje się na twardej nawierzchni na kortach w Miami. Osiągnął życiowy sukces, awansując do ćwierćfinału po tym, jak pokonał Francuza Adriana Mannarino 7-6-4-6 i 7-5. Jego jego kolejnym rywalem będzie Andy Murray albo Kevin Anderson. Brytyjczyk i reprezentant RPA właśnie wyszli na kort. Austriacy wypatrują następcy Mustera, a my w gimnastyce sportowej talentów na miarę Leszka Blanika. Odkąd złoty medalista z Pekinu zakończył karierę, większych sukcesów w tej dyscyplinie nie było. Teraz ma się to zmienić. Blanik wraca do sportu w roli trenera reprezentacji Polski potem jak wygrał konkurs na to stanowisko. Poprzeczkę zawiesza sobie wysoko. Cel jest jasny. Medal olimpijski 2020 najpóźniej 2024 i to jest mój cel i, i myślę, że przez 10 lat uda się go na pewno zrealizować. W realizowaniu planu ma pomóc także rozwój infrastruktury. Wkrótce w Gdańsku powstanie nowoczesna hala dla gimnastyków zapewnia kanclarz gdańskiej AWS Olgiert Bojke. Wszystko wskazuje na to, że obiekt jest technologicznie w sumie skomplikowany i można oczekiwać, że zakończy się nawet wręcz budowa w roku 2015. Czyli szybko, dużo szybciej, bo już o 23.05 kolejny serwis sportowy. A jeszcze szybciej prognoza pogody. Wietrzna noc i wietrzny dzień to przed nami. W porwach nawet ponad 100 km na godzinę z taką prędkością będzie wiał wiatr. W nocy chmury i opady deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami także śniegu. Jutro, niestety, bez zmiana na termometrach od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci.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 Trójki. Dobry wieczór przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk, witam Państwa. W dzisiejszej audycji odwołamy się do formuły klubu Trójki sprzed lat. W pierwszej części usłyszą Państwo nagraną rozmowę, natomiast druga część audycji zainspirowana będzie Państwa telefonami, o które już teraz bardzo prosimy. Proszę dzwonić 22 i 7 Trójek, ten numer jest do Państwa dyspozycji. Charakter rozmowy, którą Państwo za chwilę usłyszą, uniemożliwił mi przypominanie w jej trakcie naszego numeru telefonu. Jednak przez cały czas trwania 35-minutowego nagrania nasz gość będzie czekał na Państwa głos przy trójkowym telefonie. Jakiś czas temu rozmawiałam z pewną podróżniczką. Rozmowa była taka jak ona. Ciekawa, pełna pasji. Niezwykle radosna. Aż do momentu, w którym zadałam pytanie, a gdzie na tym globie leży twój koniec świata? Spodziewałam się opowieści o Argentynie, o sfatygowanej tablicy fin del Mundo, albo o kolejnym niewiarygodnie ekscytującym miejscu na ziemi. No ale odpowiedź na pytanie, gdzie na tym globie leży twój koniec świata była inna. W szpitalu Instytucie Matki i Dziecka, tam gdzie odeszła Małgorzatka. To był koniec świata. Tak, w tym momencie Ania z całą siłą powróciła do miejsca, w którym przeżyła największą traumę swojego życia. Potem założyła bloga. Wspierała siebie, ale też próbowała wspierać inne matki, które tak jak ona straciły swoje dziecko. A potem jeszcze usłyszałam te dwa słowa. Opieka perinatalna. A chwilę później hospicjum perinatalne. No i zrobiłam, proszę Państwa, eksperyment. Nikt w moim środowisku, także radiowym, nie wiedział, co te słowa znaczą. Od nich więc zaczniemy naszą rozmowę, ale zanim zapraszam do wysłuchania walsini, to taka perełka klasycznej muzyki gitarowej. Wydawać by się mogło drobiażdżek. Krótko trwa, chwilę błyszczy i już po sprawie. A jednak... Thank you. Żajmę Zenamona. Witam w studiu doktora Waldemara Gołębiowskiego, współzałożyciela Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci i przewodniczącego Rady Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Opieka perinatalna, hospicjum perinatalne, u nas w Polsce to pewne nowum. Dwa różne zagadnienia, ale wspólny mianownik. Dziecko. Co one oznaczają? To jest sposób opieki nad dziećmi w łonie matki, i nie tylko nad dziećmi, nad rodzicami tych dzieci, które są chore w sposób nieuleszalny, to znaczy po urodzeniu nie będą najprawdopodobniej zdolne do życia, a celem takiego rodzaju opieki jest zmniejszenie cierpienia czy usunięcie cierpienia związanego z samą chorobą, jeżeli chodzi o dziecko i ograniczenie cierpienia rodziny, w której to dziecko się pojawiło. I pan, to brzmi irracjonalnie. Hospicjum dla kogoś, kto na tym świecie nie zdążył nawet się jeszcze pojawić. Tak, ale pewien postęp technologiczny związany z diagnostyką medyczną spowodował, że uzyskaliśmy możliwość wglądu w stan człowieka, będącego płodem czy dzieckiem w łonie matki i pozwoliło to na pojawienie się grupy pacjentów, powiedziałbym tak, które wymagają szczególnej troski, szczególnego zabezpieczenia, na co nie miały szansy wcześniej. Nie dalej jak kilka godzin temu rozmawiałam z kobietą, która urodziła, a chwilę później pożegnała dziecko z wadą letalną. Przez całą ciążę była świadoma choroby dziecka, była świadoma jej nieodwracalnych skutków, a to, czego pragnęła najbardziej, to, to urodzić, aby pożegnać, jak sama mówi. I nie znalazła nikogo, kto w fachowy sposób pomógłby jej przez to przejść. Co powoduje, panie doktorze, że kobiety, w ogóle rodzice, tak często w podobnych sytuacjach zostają zupełnie sami? Myślę, że pokutuje pewien model technicyzacji medycyny. Jakby zrozumiały, bo no, postęp technologiczny powoduje pojawienie się nowych możliwości ratowania życia, czy czego przedłużania. Natomiast zapomnieliśmy w tym wszystkim, że niezależnie od tego postępu każdy z nas umrze w taki czy inny sposób. Uważamy, że mamy tyle narzędzi, że powinniśmy ich używać w każdej sytuacji. Natomiast to, czego bardzo często potrzebuje chory, czy chory i rodzina, to jest możliwości towarzyszenia umierającej osobie. Jest to ważne dla tej osoby, ale czasem jest równie ważne, albo ważniejsze dla tych, którzy zostają. Bo oni będą przeżywać żałobę. I sposób przeżywania żałoby, możliwość przeżycia tej żałoby zależy od tego, czy mieli szansę uczestniczyć, towarzyszyć bliskiej osobie w jej odchodzeniu. Czy polski szpital jest przygotowany do tego, aby pozwolić godnie przyjąć i pożegnać dziecko, mamie i tacie? To wszystko zależy od ludzi, którzy tam pracują. To jest cały proces pracy z takimi rodzinami. Mogę powiedzieć, jak to w tej chwili funkcjonuje w jednym z wrocławskich szpitali, w których zaistniała szansa na zrozumienie idei opieki perinatalnej, gdzie tworzą plan opieki nad tą rodziną i plan porodu, a potem plan opieki w oddziale neonatologicznym i plan towarzyszenia w odchodzeniu takiego dziecka który zawiera w sobie integralną składową, którą jest możliwość udziału w tym wszystkim rodziców. Bardzo ważne jest to, aby przy takich rodzicach, którzy, którzy wiedzą, że stracą swoje dziecko, byli bliscy. A paradoksalnie tych bliskich bardzo często wtedy nie ma. I to nie dlatego, że ktoś nie chce, tylko najnormalniej w świecie kompletnie nie wie, jak się zachować. Ci ludzie są zupełnie zdezorientowani. Co można zrobić w tym względzie? Co trzeba zrobić, żeby przy tych ludziach potrzebujących wsparcia i pomocy te bliskie osoby były? Potrzebna jest przede wszystkim rzeczowa informacja. To jest czasem kilka czy kilkanaście takich rozmów, po których dopiero w którymś momencie rodziny zaczynają rozumieć, o czym mówimy i zaczynają odbierać możliwość naszej pomocy. Ale po to, żeby tak się stało, to musi być grupa osób, instytucji, które taką pomoc są w stanie świadczyć. Pan doktor mówi o rozmowie, o, o trudnej rozmowie, być może najtrudniejszej, o rozmowie o umieraniu, o śmierci. Ale mam wrażenie, że my dzisiaj całkiem sporo potrafimy, ale to, czego nie umiemy na pewno, no to właśnie rozmawiać o śmierci bo tak jak w środowiskach pierwotnych, chociażby jak na polskiej wsi przed kilkudziesięciu laty, śmierć była częścią życia. Dzieci wzrastały obserwując ten cykl odwieczny. Tak dzisiaj właściwie jesteśmy odcięci na własne życzenie, od tej prawdy. Jak dzień i noc, tak życie i śmierć. Jak rozmawiać? Jak przekonać, kiedy człowiek odwraca głowę i nie chce słyszeć, zwłaszcza nie chce słuchać na temat tak trudny i ciężki, jakim jest śmierć dziecka? W naszej rzeczywistości śmierć rzeczywiście nie istnieje. Poza śmiercią na ekranie telewizora, gdzie w różnych filmach kryminalnych jest zadawana. I w grach, czy, przepraszam, komputerowych, o... gdzie człowiek ma 15 możliwości ma 15 prawda? możliwości. Albo 20. Przestaje być na tyle realna, że nie zdajemy sobie sprawy, że ona istnieje. Ta niewiedza czy zła wiedza o śmierci powoduje, że w przypadku rzeczywistego zagrożenia nie jesteśmy w stanie o tym rozmawiać, nie wiemy o co zapytać. Na pewno zawsze to jest szok. Wiadomo z badań naukowych, że osoba, która się dowiaduje o ciężkiej chorobie bliskiej sobie osoby, jest w stanie szoku mniej więcej przez dwa tygodnie po uzyskaniu tej informacji. Ja miałem taki przykład namacalny kiedyś, kiedy matka, którą przyjmowałem razem z dzieckiem do szpitala. Dziecko z białaczką. Powiedziała, wie pan doktorze, ja w ogóle nie pamiętam, co się działo przez pierwsze dwa tygodnie po przyjęciu do szpitala. To jest szok. To jest tak trudna informacja. To nie jest jeszcze informacja o tym, że dziecko umrze. To jest informacja o tym, że może umrze. Jest ciężka choroba. A informacja o tym, że dziecko nie ma szans na wyleczenie, to jest następny etap jeszcze trudniejszy wiem z opowieści matek, jak same siebie nazywają matek po stracie, że kobiety i mężczyźni inaczej przeżywają żałobę pozwolę sobie tutaj zacytować artykuł z dużego formatu, fragment artykułu z dużego formatu Gazety Wyborczej jego bohaterami są Magda i Artur którym urodziła się córka z wadą letalną, Marcelina żyła 55 minut Artur mówi, że słyszał kiedyś porównanie przy takiej stracie kobieta jest jak lustro, które pękło ona żyje tym pęknięciem, a mężczyzna jest jak witraż, który ma kilkaset okienek i tylko jedno jest pęknięte. Jak myśli o stracie, to myśli. Jak ogląda mecz, to ogląda mecz. A jak jeździ na rowerze, to jeździ na rowerze. On wróci do tego pękniętego okienka, ale wtedy, kiedy będzie chciał albo kiedy będzie musiał. A kobieta cały czas myśli tym pękniętym lustrem. Jak ogląda film, to z Marceliną. Jak wkłada warzywa do zupy, to z Marceliną. A jak facet gotuje, to po prostu gotuje. Panie doktorze, co można dla tych ludzi zrobić, aby potrafili przejść przez żałobę razem? Po pierwsze, można im dać szansę, czy trzeba im dać szansę, by uczestniczyli w odchodzeniu swojego dziecka. I wtedy ta opinia może nie będzie tak jednoznaczna, bo każdy z nas, niezależnie od tego, jakiej płci, może przeżywać to w bardzo różny sposób, Najczęściej to jest z jednej strony wielki smutek, a z drugiej strony to jest szansa na to, żeby pamiętając o dziecku, wrócić do życia. Razem. Razem. Mhm. I takie przykłady można mnożyć. Mówię o osobach, które na co dzień pracują z takimi rodzinami. To jest to chleb powszedni dla nas dla hospicjum perinatalnego. Dla hospicjum perinatalnego, ale też dla e, osób, które się w ogóle zajmują opieką paliatywną nad dziećmi. Moment urodzenia to jest mm, pewien finał przygotowań. Powinno tak być. Czyli praca psychologa, lekarza, czy lekarzy uczestniczących, bo to jest w przypadku naszego hospicjum, to jest lekarz specjalista medycyny paliatywnej, i specjalista genetyki klinicznej, i psycholodzy, a potem położna, która wie, jak prowadzić poród. To jest lekarz neonatolog, który jest przygotowany do tego, żeby nie stosować uporczywej terapii, czyli takich działań, które będą przedłużały życie, a nie łagodziły cierpienia. Za wszelką cenę, tak? Tak. Zawsze mamy możliwość użycia respiratora, zaintubowania dziecka, ale to jest tylko pewien rodzaj ucieczki od rzeczywistości. Natomiast e, coś, czego byśmy sobie życzyli, to jest to, że takie dziecko będzie miało zapewnione ciepło albo matki, żeby mogło być na rękach matki, albo ciepło inkubatora. Czasem, jeżeli to jest potrzebne i dostanie leki przeciwbólowe po to, żeby nie cierpiało. W naturalny sposób myślę, że większość spośród rodziców zrobiłaby wszystko, żeby, żeby jednak ocalić to życie dziecka. I być może na poziomie racjonalnym to jest czytelne, ale na poziomie emocji chyba nie zawsze. Dlatego jest potrzebny czas, który upływa od momentu diagnozy ciężkiego uszkodzenia dziecka w łonie matki czy ciężkiej choroby tego dziecka do momentu porodu. To jest czas nie czekania z założonymi rękami, tylko to jest czas pracy z rodziną, która będzie chciała skorzystać z takiej formy pomocy. Są bardzo dobre przykłady. Profesor Tomasz Dangle wraz z zespołem Hospicjum Warszawskiego są prekursorami takiej formy opieki w Polsce i myślę, że pokazał drogę innym ośrodkom, jak to powinno wyglądać jest w tej chwili w Polsce osiem czy 90 środków, które rozwijają taką formę opieki. Środków medycyny paliatywnej, czy hospicjów dziecięcych, które taką formę rozwijają. I tak naprawdę zależy to od lekarzy oddziałów neonatologii, lekarzy ginekologów, położników, czy zechcą się w to włączyć. Taka forma opieki jest możliwa, natomiast z różnych powodów może być trudna do wprowadzenia. To są przekonania lekarzy o tym, że nieludzkie może być zdecydowanie się na nieratowanie za wszelką cenę, czyli niestosowanie uporczywej terapii u dziecka. W dalszym ciągu jest łatwiej zastosować różne formy. Nie tylko mówię o pacjentach prospicium perinatalnego, ale o wszystkich pacjentach, którzy cierpią z powodu różnych przewlekłych, nieuleczalnych chorób i które mają dwie możliwości, z których nie bardzo wiedzą, czy mogą skorzystać czasami. Z jednej strony to jest kontynuacja leczenia specjalistycznego w jakimś wąskim zakresie ich dolegliwości czy problemów zdrowotnych, albo mogą skorzystać z możliwości opieki paliatywnej czyli takiej opieki, która rezygnuje z działań, które nie przynoszą poprawy stanu zdrowia, a jedynie przedłużają chorobę bez zmniejszenia cierpień z nią związanych. Czy pomylił się Pan kiedyś? Czy wydawało się Panu, że, że już nic nie można zrobić, a okazało się, że jednak? To jest yy, trudne pytanie dlatego, że nigdy nie wiemy, czy jakieś zupełnie wyszukane formy terapii mogłyby cokolwiek zmienić w życiu pacjenta. Natomiast ja byłem przez większość mojego życia zawodowego w dosyć w komfortowej sytuacji, dlatego, że leczenie nowotworów u dzieci ma pewne ustalone schematy. Wiemy, że to, co stosujemy jako pierwszy etap leczenia, pierwszy sposób leczenia, który się nazywa schematem chemioterapii, jest zawsze najbardziej sprawdzonym i najpewniejszym, że się nie udaje wprowadzić w remisję tej choroby albo e, zmniejszyć natężenia nowotworu, to każdy następny schemat postępowania jest mniej pewny, jeżeli chodzi o skuteczność zawsze dochodzimy do pewnego momentu, w którym możemy powiedzieć, że nie mamy żadnych innych narzędzi znanych nam, dostępnych. znanych nam, które mogą zatrzymać chorobę. I wtedy pojawia się pytanie, czy formy zupełnie jakichś abstrakcyjnych pomysłów na leczenie nie przyniosą dziecku szkody za cenę spokojnego sumienia lekarza czy rodzica. A zdarzyło się, że przeniosły korzyść? Nie pamiętam takiej sytuacji. Jeden z lekarzy, z którym rozmawiałam, powiedział, że medycyna jest stety i niestety nie do końca przewidywalna. Jednak. Więc ten margines zawsze pozostaje. Ten margines to jest pewien punkt w czasie. W czasie choroby dziecka bo jeżeli popatrzymy na naszego pacjenta, na dziecko, które choruje w dłuższej perspektywie czasu, to mamy szansę zrozumieć, że medycyna nie wszystko może. Było zrobione takie badanie, gdzie zapytano rodziców dzieci, które zmarły i lekarzy, którzy się zajmowali tymi dziećmi, jak wyglądało dochodzenie do Zrozumienie, że dziecko nie ma szans na wyleczenie. To były dzieci z chorobami nowotworowymi. Lekarze zapisali w dokumentacji, że nie wiem, średnio 200 dni przed zgonem pacjenta zrozumieli, że ich leczenie nie będzie skuteczne. Przekazali tą informację rodzicom, którzy zadeklarowali, że średnio 100 dni przed zgonem swojego dziecka zrozumieli, że nie ma szans na wyleczenie. A rezygnacja z leczenia następowała 50 dni przed zgonem tych dzieci. To znaczy, że przez 5 miesięcy dzieci były leczone w pewnym sensie bez przekonania, tak to można powiedzieć. To znaczy uporczywie. Niepotrzebnie? Z perspektywy tych Rodzin, wydaje się, że tak, ale tego oczywiście nie wiadomo w tamtym punkcie czasowym. A do tego mówię, że ten czas, który pozwala na obserwację zdarzeń, jest pewnym nauczycielem i lekarzy, i rodziców. Trudno o poczucie większej pokory wobec. Powinniśmy być pokorni. Pamięta pan takie rozmowy z pana podopiecznymi, z ich rodzicami? Takie rozmowy, które zaważyły także na pana życiu, na dokonywanych przez pana wyborach. Rodziny, które, z którymi miałem do czynienia, pracując w hospicjum, każda z nich uczyła mnie pokory wobec choroby, wobec cierpienia tych pacjentów. Z jednym z trudniejszych doświadczeń to była opieka nad... Zrobiła radość z powodu płaskiego nowotworu neuroblastomy. Jednym z największych cierpień tej dziewczynki to było niemożność wypowiedzenia swoich uczuć, bo nie było zgody na odejście tej dziewczyny ze strony rodziny. I ten brak zgody, w mojej ocenie, dzisiaj był źródłem cierpienia. Nie wiem, czy nie bardziej niż fizycznego u tej pacjentki. Czyli prawdą jest to, że dziecko, które nie ma zgody rodzica na odejście z tego świata, trwa? Trwa. Jest to trudne do wytłumaczenia biologicznie czy medycznie, fakt. Ale pracując w hospicjum, stykałem się z tym wielokrotnie. I próbowaliśmy rodzicom przekazać, żeby zrozumieli, żeby zaakceptowali, czy zgodzili się na to, żeby dziecko ich odeszło. Żeby zgodzili się nie werbalnie, tylko żeby zgodzili się we własnej duszy, we własnym umyśle na odejście swojego dziecka. I wielokrotnie mogę podać przykład chłopca czteroletniego, który umierał również z powodu zwojaka zarodkowego, gdzie cierpiał, musieliśmy mu bardzo mocno eskalować dawki leków przeciwbólowych. W którymś momencie udało nam się przekonać, dotrzeć do rodziców z tą informacją, o której mówię. I po takiej no, trudnej akcji nocnej u, tych, u tego pacjenta, po powrocie do hospicjum, gdzieś koło godziny szóstej rano, otrzymaliśmy telefon, że doktorze, no, przemyśleliśmy to, pozwolimy mu odejść. Następny telefon był po godzinie z informacją, że umarł spokojnie. To było jedno z bardziej uczących zdarzeń, które miałem. Panie doktorze, ale takie działania i takie rozmowy powodują, że odbiera się wszystko, odbiera się nadzieję. Najważniejszym czynnikiem, który możemy, najważniejszym lekiem, który możemy podać w cudzysłowie lekiem, który możemy podać w takiej sytuacji, to jest prawda. I ta prawda, nawet jeżeli jest trudna, to ta prawda procentuje. Jakim pacjentem jest dziecko? Dziecko nie lubi być traktowane protekcjonalnie. Jeżeli próbujemy go oszukać, to doskonale to wyczuwa. Istnieje taki tak zwany drugi obieg informacji i one doskonale sobie po kilku dniach pobytu w oddziale zdają sprawę, że są ciężko chore, a cierpienie ich jest pogłębione przez to, że wiedzą, że są oszukiwane przez dorosłych. Jeżeli nie mogą zaspokoić, czy zmniejszyć swojego lęku przez kontakt ze swoimi rodzicami, którzy je okłamują, to cierpią dodatkowo. W jaki sposób mierzą się z informacją o śmierci dzieci? Ja myślę, że to jest pewien naturalny sposób reagowania. Nieobarczony różnymi zasłonami, które stosujemy w codziennym życiu. Maskami, które przybieramy w różnych sytuacjach. Dzieci nie mają masek. I mówią to, co myślą. Też taka dziwna sytuacja, z pozoru dziwna. Kleryk przytoczył mi swoje zdarzenie, z którym się wcześniej nie dzielił z nikim z nas. Siedmiolatek, Łukasz, z którym próbował nawiązać kontakt i bawić się. Powiedział pierwsze jego słowa były ty wiesz, że ja mam białaczkę. No i ten dorosły kleryk zupełnie rozpadł się. I następne pytanie było, czy ty wiesz, że ja za tydzień umrę? No i ksiądz rozpadł się do reszty. Rzeczywiście po tygodniach, jak przyszedł, ten chłopiec nie żył. Z powodu powikłań leczenia. Więc to jest świadectwo, które mówi o tym, że dziecko mimo, że wydaje się, że nie wie, że nie odczuwa tak jak dorośli, może być traktowany protekcjonalnie może być traktowany niepoważnie rodzice często się zadręczają pytają dlaczego moje dziecko a dziecko w tym czasie dokładnie planuje sobie każdy dzień, myśli też o tym co będzie potem, w co ma być ubrany podczas pogrzebu, kto zaopiekuje się ukochanym zwierzątkiem, komu zostawi swoją piłkę, spisuje swój dziecięcy testament, to słowa pana kolegi doktora Szmyta który trzymał niejedno dziecko za rączkę w trudnej chwili i doskonale wie o czym mówi kiedy zrozpaczona matka zadaje panu pytanie, dlaczego ja, co pan jej wtedy odpowiada? Nie ma odpowiedzi na to pytanie. I zostawia panią bez odpowiedzi? Odpowiedzią jest towarzyszenie. Znaczy, bycie z taką osobą, bycie gotowym do, do pytań, do odpowiedzi, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że udzielanie. Prostych odpowiedzi, udzielanie nauk jest niewłaściwe. Największym, najważniejszym czynnikiem w kontakcie z takimi osobami jest prawda. Nawet trudna prawda. To, że nie wiemy, to też jest prawda. W jaki sposób tak po ludzku można w takiej sytuacji znaleźć sens? To jest trudne pytanie sensem mojej pracy, czy naszej pracy jest pomoc. Możemy coś zaoferować ze swojej strony. Oczywiście nie uzdrowienie tego chorego, nie odwrócenie tej sytuacji. Natomiast pytanie matki o sens tego, co się dzieje jest nie do wyjaśnienia. Jednym z pana podopiecznych był Maciek. Pamiętam, jak zaproszono mnie do jego domu. Maciek od lat cierpiał na zanik mięśni jechałam do niego z drżeniem serca zwyczajnie po ludzku bardzo się bałam bałam się tego spotkania bałam się tego kogo zastanę a zastałam kogoś kto mimo potężnych przeciwności losu emanował wielką prawdziwą radością życia Maciek cierpiący na zanik mięśni człowiek pasji, który walcząc z bólem każdego dnia miał swoje wielkie marzenia na potrzeby audycji skróciłam przerwy pomiędzy słowami, które wypowiada Maciek zrobiłam to po to, aby łatwiej było państwu wyłowić sens jego wypowiedzi Nie wiesz co, ja nie wiedziałam, że ty masz takie pasje że tutaj zostanę tyle szalików no nie wiem, ta jakoś, że nagle mnie zainteresowało, może też tato trochę mi tato też zawsze się sportem interesował ale ogólnie ta jakoś sam się zacząłem interesować to jest taka wielka twoja pasja. Jesteś obłożony tymi szalikami. No i, i co jeszcze robisz, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o tym sporcie? Surfuję po internecie, robię różne informacje. Dużo gazet też czytam. Sam też dużo wiem. Czym to dla ciebie jest? W całym życiem moim. W wszystko co Nie mam praktycznie czasu, w którym bym nie myślał. O sporcie, po prostu sport jest całym, to jest moje, moje życie w zasadzie, no takie że To, to nie tylko piłka nożna, ale też inne sporty lubię. Także, także zarywam noce, po nocach, oglądam. mecze różne, z różnych kontynentów. Kibicujesz? Kibicuję, no, najbardziej od samego początku, moim, moim klubem bardzo Byłam w Barcelona, jestem z nimi na dobre i na złe zawsze. A nawet jak byłem młodszy, to potrafiłem płakać, jak Barcelona przegrywała. Tutaj taka aparatura stoi obok ciebie. To jest respirator. Ja... Ciekawa historia, bo to taki pastor niemiecki załatwił mi właśnie ten respirator. Takie kreseczki wznoszą się i opadają. To jest pokazane, jak oddycham właśnie. A od dawna do respiratora jesteś podłączony? Już jest 5 lat prawie. Maćku, z tego co wiem od rodziców i od pani, która się tobą zajmuje, to dobrych parę lat ty po prostu leżysz, tak? Tak, ja 8 lat ośmiu lat. Od 8 lat? Ale wiesz co ja widzę? Ja widzę uśmiechniętego chłopaka. Skąd ty tą radość bierzesz? Nie wiem, tak już jestem i nie potrafię długo się smucić. Może to też mam dobry charakter, bo nie wszyscy mają, mają taki charakter spokojny, ale ja się szybko godzę z tym co jest i z tym, że leżysz? no tak, z tym, że nie mogę wyjść nigdzie. dzień i noc ja nie mogę na przykład no, nie wiem, pójść gdzieś nie wiem, na dyskotekę czy, czy gdzieś do sklepu, czy coś a chciałbyś na dyskotekę? czemu nie? no bardzo bym chciał Chciałbym tak chodzić, żeby mnie tak nogi bolały. Żeby mnie tak nogi bolały, żeby poczuć to. Że nie mieć siły, ale właśnie poczuć, poczuć. ze zmęczenia, poczuć to zmęczenie. Ale wiesz, że zdarzają się takie sytuacje, cuda się zdarzają i różne piękne ja rzeczy. Wie że że jeszcze cud się zdarzy że będę chodził. Wiemy, że cud się nie zdarzył. Maciek odszedł 1 czerwca. Marzył o tym, aby polały go nogi, aby móc poczuć ten ból. Każdy dzień spędza w tym samym pokoju, w tym samym łóżku. Leżał 8 długich lat, dziewięć prawie. Potrafił zachować uśmiech, radość, ciekawość świata. To, panie doktorze, była dla mnie chyba największa lekcja pokory, jaką odebrałam w swoim życiu. Jest z nami dr Waldemar Gołębiowski, współzałożyciel Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Co praca w hospicjum człowiekowi uświadamia? Kruchość własnego życia. Uświadamia, jak wiele jako zdrowi otrzymaliśmy i jak cenne to jest tak naprawdę. Bo ci, którzy zostali tego pozbawieni, którzy nie doświadczają tak jak Maciek normalnych, codziennych przyjemności. Nie doceniamy tego. Natomiast Maciek, Maciek potrafił docenić to, co przyniosło mu życie. Posłużę się jeszcze jednym cytatem, jeśli Pan pozwoli. Pana kolegi po fachu. Nie ma żadnego powodu, aby dziecko nieuleczalnie chore cierpiało. Jedyny problem polega na tym, że czasem jest to terapia wymagająca specjalisty, wymagająca też od lekarza dużej odwagi. I o tę odwagę chciałabym zapytać: w których momentach odwaga była panu potrzebna najbardziej? To są rozmowy wtedy, kiedy nie udaje się w takim stopniu, jakbym chciał opanować dolegliwości. Wymaga to odwagi, by z jednej strony się do tego przyznać przed samym sobą a z drugiej strony odwagi, żeby szukać rozwiązań wtedy, kiedy wydaje się, że już wykorzystaliśmy wszystkie możliwości. Czyli Znowu wracamy do zagadnienia uporczywej terapii, która z oddali wygląda jak nieszkodliwe działanie, które może pomoże, ale nie zaszkodzi. Natomiast fakty są inne. Co można zrobić, aby hospicja i tego rodzaju działania nie były otaczone mentalnym murem? Aby słowo hospicjum Kojarzyło się z pomocą A pomaganie było odruchem Myślę, że podstawową sprawą by była zmiana mentalności Społecznej W oparciu o hasło, które Mam wrażenie, że się stało w tej chwili Mało znaczącym sloganem Ale które jest naprawdę Realne i rzeczywiste To jest hasło całego ruchu hospicyjnego W Polsce, czyli hospicjum to też życie My się skupiamy na życiu Nie na umieraniu Aczkolwiek kresem naszej działalności jest umieranie pacjenta. Ale to też nie jest do końca prawda, ponieważ w ramach hospicji działają grupy wsparcia w żałobie. I to jest też szansa dla tych, którzy zostali tutaj z nami, na to, żeby pomóc im przeżyć żałobę. Bo często ci ludzie zostają sami w czasie trwania choroby swojego dziecka. Wielu z przyjaciół, znajomych nie potrafi udźwignąć ciężaru żaru kontaktu z taką rodziną i odsuwa się. To jest też jedno z wielkich cierpień takiej, takiej rodziny. Myślę, że społeczeństwa wolą działać na skróty szybko, już z natychmiastowym efektem. Nie ma takiego etosu pracy w pewnym sensie organicznej. Życie codzienne nęci nas tym, co jest łatwe, szybkie, przyjemne, nie wymagające wysiłku. Tak też dzieje się z opieką paliatywną. Zawsze przegra w konfrontacji, czy to z uporczywą terapią, czy z innymi rozwiązaniami, takimi jak eutanazja. To była Walsinia, Żajmę Zenamona, a wcześniej wysłuchali Państwo rozmowy, którą nagrałam trzy tygodnie temu ze współzałożycielem Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, a zarazem przewodniczącym Rady Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, doktorem Waldemarem Gołębiowskim. Pan doktor jest w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W czasie trwania pierwszej części programu nasz gość odbierał od Państwa telefony, rozmawiał z Państwem i bardzo uważnie zapisywał pytania. Panie doktorze. Które spośród nich było dla Pana najbardziej istotne? Większość pytań w różny sposób e, dotyczyła roli rodzica e, w tak trudnej sytuacji, e, w opiece nad swoim bliskim dzieckiem e, i e, cóż mogę, m, cóż mógłbym odpowiedzieć tym wszystkim osobom? E, przede wszystkim jest potrzeba bycia e, przy chorym dziecku, potrzeba e, zabawy, potrzeba odpowiadania na jego potrzeby. Czasem są to zwykłe rola, rola zwykłych e, czynności pielęgnacyjnych, e, które ułatwiają życie dziecku w tym czasie. E, I to jest suma doświadczeń, która pozwala potem z jednej strony dać poczucie bezpieczeństwa dziecku, a z drugiej strony e, wtedy, kiedy ono odejdzie, przeżyć żałobę, e, wspominając dobre chwile z tego trudnego czasu. Jakiś czas temu miałam okazję uczestniczyć w pięknym przedsięwzięciu założonego przez Pana Hospicjum. Przedsięwzięciu pod tytułem Tchnienie Życia. Pan wie, Panie Doktorze. Tak gdzie tysiące wypuszczonych w niebo mydlanych baniek miało symbolizować kruchość ludzkiego życia. Wtedy też rozmawiałam z pielęgniarką Krystyną Otlewską, która powiedziała mi, że nauczył ją pan tego, aby zawsze wsłuchiwać się przede wszystkim w rodzica. Także wtedy, kiedy dziecko już odejdzie. Paweł leżał w izolacji i mama przyszła już pożegnać się z nim. On godzinę wcześniej zmarł. Ja zostałam oddelegowana, że tak powiem przez moich przełożonych do poinformowania mamy, że mam poinformować mamy krótko, proszę się pożegnać, bo no musimy za chwilę uporządkować izolatkę, następny pacjent jedzie po wypadku. Izolatka miała szklane ściany i na oknach wisiały na tych ścianach żaluzje. Mama żegnając się z Pawłem już przy samych drzwiach mówi do mnie, wie pani, ale to było takie kochane dziecko, nigdy mi problemów nie stwarzał i zaczęła opowiadać o chwili narodzin, jaki był Paweł. Moje koleżanki dawały mi różne znaki przez oszklone ściany, że mam zakończyć tą rozmowę. Nawet się zastanawiałam, ja podeszłam do tych szklanych ścian, spuściłam żaluzję i z mamą siedziałam prawie trzy godziny. Co się później działo, to można sobie wyobrazić. W każdym bądź razie mama powiedziała, że nigdy mi tego nie zapomni, że dałam jej możliwość pożegnania się tak z synem, jak sobie tego życzyła. Krystyna Otlewska, pielęgniarka Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, która pracowała także na oddziale intensywnej terapii, a w studiu dr Waldemar Gołębiowski. Panie doktorze, pani Krystyna powiedziała też, że nauczył ją pan reagować na każdy, najmniejszy nawet sygnał ze strony podopiecznych, jeździć do nich nawet kilka razy na dobę, choćby jak powiedziała, do katarku. Czego ta praca od państwa, od osób opiekujących się ciężko chorymi dziećmi wymaga przede wszystkim. Przede wszystkim to jest gotowość bycia na wezwanie. Czasem mimo tego, że wydaje nam się, że właśnie ta przyczyna jest błaha, to poczucie bezpieczeństwa, czy poczucie zagrożenia może tak objawami pojawiającymi się u dziecka jest czasem tak duże, że ta nasza pomoc, nawet czasem tylko rozmowa telefoniczna pozwala na uspokojenie rodzica, uspokojenie dziecka. Eee, dajemy poczucie bezpieczeństwa. Panie doktorze, to pytanie, które teraz zadam, to tak naprawdę jest pytanie matek. Matek, jak o sobie mówią, po stracie, a ja również z własnego życia Pamiętam taką sytuację, kiedy my, szczęśliwe mamy noworodków, dzieliłyśmy salę z kobietą, która właśnie straciła dziecko. Co można zrobić, aby do takich kuriozalnych sytuacji nie dopuszczać? Myślę, że powinno się w takich oddziałach położniczych wydzielić jednak salę dla osoby, która, którą dotknęło takie nieszczęście. Powinna być otoczona chyba specjalną opieką jeżeli to jest możliwe, to personelu takiego hospicjum perinatalnego, gdzie jest możliwe wsparcie dla takiej matki, albo może to być psycholog, który pracuje jakby na co dzień w takim oddziale, bo takie rzeczy, takie zdarzenia mają miejsce i dobrze by było tym osobom zapewnić takie wsparcie. Panie doktorze, mam XXI wiek i to są podstawowe sprawy. Tak ważne dla życia jednostki, ale dla życia też myślę wszystkich kobiet, które, które są bardzo uwrażliwione na to w danym momencie. My chcielibyśmy, życzeniowo myślimy, ale co zrobić, żeby realnie tak się stało? Żeby te kobiety po prostu tak strasznie nie cierpiały. To jest bardzo trudne, trudne pytanie bo to wymaga działań organizacyjnych. Działania organizacyjne w szpitalu są domeną y, zarządzających tym szpitalem. E, oczywiście y, impuls może wychodzić, czy powinien wychodzić od osób bezpośrednio zajmujących się chorymi. Natomiast y, decyzja o tym, kogo zatrudnić, jakie to mają być osoby, należy do osób y, zarządzających szpitalem, czyli do dyrekcji. Pamiętam, jak kilka lat temu miałam rozmawiać z dziećmi o tabu w sztuce dla najmłodszych. Z całej Polski przyjechały osoby związane ze środowiskiem teatralnym. Wszyscy wygodnie zasiedli, a mi została przyprowadzona grupa czterolatków. Ktoś się pewnie pomylił, dzieci miały być starsze, no i byłam przestraszona. I tak zadawałam te pytania, aby ominąć najtrudniejsze tematy. Ale w pewnym momencie mała dziewczynka spojrzała mi głęboko w oczy i powiedziała To pani nie wie, że kiedy człowiek umiera, to trzeba go mocno przytulić? I pamiętam, jak Sylwia Hutnik napisała, że, że dzieci są małymi mędrcami. Panie doktorze, z tymi mędrcami pan obcuje na co dzień. Czego przez lata praktyki hospicyjnej nauczył się pan od swoich małych pacjentów? Przede wszystkim dzieci chcą być traktane, traktowane poważnie i chcą y, uzyskiwać prawdziwe odpowiedzi na zadane pytania. Y, nie można ich traktować y, jako osoby nieświadome, jako osoby, które można zbyć byle odpowiedzią. Nie tolerują tego. Jednym z, pana, jednym z pana pacjentów był Maciek, który cierpiąc na zanik mięśni, cytowaliśmy jego wypowiedź przed chwilą, leżąc w łóżku długich osiem lat potrafił martwić się także o innych. Pan zna przykłady dzieci, które walcząc o swoje życie jeszcze bardziej martwiły się o zdrowie innych? Tak. Mieliśmy taką pacjentkę, która e, funkcjonowała w tak zwanej patologicznej rodzinie i mentalnie przyjęła rolę matki opiekunki wobec swojego młodszego rodzeństwa. Do tego stopnia, że cierpienie związane z niemożnością realizacji podstawowych potrzeb tego rodzeństwa przełożyło się na jej cierpienie fizyczne związane z chorobą, z bólem nowotworowym. Współistnienie tych dwóch powodów tego bólu było tak silne, że przez chwilę nie zorientowaliśmy się, że leki przeciwbólowe, silnie działające opioidy nie wystarczą, żeby poprawić jakość jej życia. Dopiero pracownik socjalny zwrócił uwagę na taką bardzo przyziemną, wydawałoby się, sprawy jak brak żywności i opału, które by zabezpieczało podstawowe potrzeby jej rodzeństwa. Co się stało dalej? Na szczęście mieliśmy osobę, która wspomagała hospicjum właściciela sieci restauracji, który z własnej puli jakichś środków materialnych przeznaczył i opał i żywność dla tej rodziny. W momencie, kiedy dziewczynka zobaczyła, że ta pomoc została dostarczona, w ciągu kilku dni mogliśmy odstawić silnie działające leki przeciwbólowe. Panie doktorze, obcując na co dzień z ciężko chorymi dziećmi, obcuje pan z, z czymś, co jest najtrudniejsze w życiu człowieka. W jaki sposób pan sobie z tym radzi? To jest znowu trudne pytanie Nie. dla mnie osobiście, ale myślę, że staram się skupić na tym, co mogę zrobić, a jakby emocje związane z cierpieniem tej osoby przez to nabierają trochę innego wymiaru, bo zawsze coś mogę zrobić, zawsze mogę jakoś pomóc, a, a y, moje jakby emocje moje cierpienia z tym związane mogę odsunąć na dalszy plan hmm, Czy wierzy Pan w to, że, że człowiek jako człowiek jest pełen dobrej woli i chęci pomagania hospicja są otoczone nie tylko w Polsce, na całym świecie mentalnym murem ja myślę, że w każdym człowieku jest gotowość do pomagania, tylko trzeba mu dać szansę. Ja to widziałem w, w kontakcie z różnymi osobami, których przyszły i chciały pomagać. Jedna osoba, w zasadzie nie osoba, rodzina po powrocie z pogrzebu papieża Jana Pawła zdecydowała się na kupno mieszkania dla rodziny, która, znaczy nie kupno, tylko jakby wydzierżawienie mieszkania dla rodziny, która nie miała odpowiednich warunków, żeby zajmowała się dwójką ciężko chorych córek. I ten człowiek kup, kupił mieszkanie, umieścił tą rodzinę w tym mieszkaniu i no, stworzył niesamowite warunki, żeby mogli być tą dwójką dzieci. Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Myślę, że choroba, zwłaszcza ciężka choroba dziecka, najlepiej weryfikuje prawdziwość tych słów. Gościem Klubu Trójki był współzałożyciel Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, a zarazem przewodniczący Rady Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, dr Waldemar Gołębiowski. Panie doktorze, dziękuję panu za rozmowę i za wizytę w studiu. Dziękuję również. Żegnają się z Państwem także czuwająca przy telefonach Gab Gabriela Darmetko, realizująca program Iwanka Kunewa i mówiąca te słowa Katarzyna Stoparczyk. Dobranoc Państwu.